Smile was the use of pride. You'll find that life is still worthwhile. Program Polskich Radia, niedziela, 12 kwietnia, minęła 23. Krzysztof Zyglewski. zapraszam na serwis Trójki. Dwie trzecie miejsc w nowym parlamencie dla węgierskiej opozycji. Węgry wybrały Europę, komentują europejscy przywódcy i polscy politycy. Zamiast mięsa, buraki, ziemniaki czy wodorosty. W serwisie wyniki kontroli ponad 100 produktów sprzedawanych w Holandii. Parlamentarna większość na Węgrzech dla opozycji potwierdzają, to spływające cały czas wyniki wyborów parlamentarnych. Przeliczono już prawie 90% głosów. Łączymy się z naszym korespondentem w Budapeszcie, Piotrem Piętką, który jest właśnie na powyborczym wiecu opozycyjnej tis -y, gdzie przemawia, wszystko wskazuje na to, przyszły premier. Tak jest, myślę, że państwo to słyszycie. Słyszycie także ten krzyczący tłum radujący się tym wielkim zwycięstwem opozycji. Partia TISA zdobywa prawdopodobnie około 138 głosów, to jest e, o kilka więcej niż wynosi większość dwóch trzecich w węgierskim parlamencie, czyli ponad 133. Mówię około, dlatego że jeszcze mamy około 10% głosów do przeliczenia, ale e, wszystko wskazuje na to, że to jest wielkie zwycięstwo, o tym mówi dzisiaj Peter Modior. Ta, ja tak oczywiście jednym uchem słucham, co, co Peter Modior mówi do, do swoich rodaków, do swoich zwolenników. Mówi, że to będzie dalej kraj pokoju, że to będzie kraj spokojny, ale przede wszystkim powiedział bardzo ważną rzecz z naszego polskiego punktu widzenia. E, bo Jeter Madzior powiedział dokładnie, że. E... Węgry znowu wracają do Europy. Węgry znowu będą współpracować z Europą. Węgry znowu powrócą do tej europejskiej rodziny. To jest bardzo ważne zdanie z punktu widzenia polityki międzynarodowej. O tym też Peter Modier w czasie tego swojego spotkania. I pierwszego, chyba jako premier, można powiedzieć, w pewnym sensie nominowany. Przypomnę wcześniej, dużo wcześniej, gdzieś mniej więcej godzinę temu, pogratulował telefonicznie Peterowi Modierowi także premier Viktor Orban. Viktor Orban powiedział, że będzie twardą opozycją, że będzie w opozycji, przyjmuje ten cios, przyjmuje te rolę i będzie ostrym krytykiem. E, bardzo dobrze o wyborach, o zorganizowaniu tych wyborów mówił prezydent, więc zanosi się na to, że te wybory nie będą w żaden sposób podważane, e, a Peter Mądior już niedługo zostanie nominowany na premiera Węgier. Piotr Piętka, dziękujemy za relację. Do Budapesztu płyną gratulacje. Dziś wieczorem serce Europy bije mocniej na Węgrzech. Napisała w mediach społecznościowych szefowa Komisji Europejskiej. Urzula von der Leyen podkreśliła, że Węgry wybrały Europę, a kraj ten powraca na swoją europejską ścieżkę. Wygranej liderowi węgierskiej opozycji pogratulowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego. Miejsce Węgier jest w sercu Europy, napisała Roberta Metzola. Prezydent Francji podkreśla, że wynik wyborów pokazuje przywiązanie Węgrów do wartości europejskiej. I według Pałacu Elizejskiego Emmanuel Macron Rozmawiał już z liderem opozycji, pogratulował mu zwycięstwa. Głos zabrał też kanclerz Niemiec Friedrich Merz, pogratulował opozycji zwycięstwa i zadeklarował chęć współpracy. Podkreślił, że celem jest silna i bezpieczna, zjednoczona Europa. Węgierskie wybory komentują także polscy politycy. Węgrzy pokazali, że chcą Europy, demokracji, jedności i sprawiedliwości. Powiedzieli nie rosyjskim wpływom korupcji i kłamstwu. Podkreśliła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, wicepremier i szef w Władysław Kośnia. Kamerz napisał, że wszystko wskazuje na to, że blokowane przez rząd Orbana 2 miliardy złotych za sprzęt, jaki Polska wysłała Ukrainie, niedługo dotrą do naszej ojczyzny. Swój komentarz w mediach społecznościowych zamieścił także szef MSWiA Marcin Kierwiński. Gratulacje dla wielkiego narodu węgierskiego. Pokazaliście siłę, pokazaliście, że chcecie być w rodzinie demokratycznych krajów Unii. Putinowi zaś w piękny sposób pokazaliście czerwoną kartkę przed nami. Dobra współpraca napisał minister spraw wewnętrznych. W przypadku Mięso sprzedawane w Holandii przez największe supermarkety zawiera do 40% składników roślinnych. Na etykietach brakuje jednak informacji, że jest to mięso hybrydowe. Właśnie opublikowano najnowsze badania, znaje nasza korespondentka Katarzyna Van Rooyen. Klienci kierując się napisem na etykiecie kupują mielone lub kiełbasę. Dopiero po przeczytaniu składników okazuje się, że jest to mięso hybrydowe, zawierające nawet 40% części roślinnych. Organizacja pozarządowa Food Valley zbadała 115 produktów. Zawierały one od 5 do 41% buraków cukrowych, wodorostów, ciecierzycy, kawałków warzyw, ziemniaków i boczniaków. Nie miało to wpływu na wartości odżywcze ponad połowy produktów, ale na ich cenę mięso hybrydowe było tańsze. Eksperci prognozują, że ze względu na rosnące ceny mięsa coraz częściej na półkach sklepowych będą pojawiać się produkty hybrydowe. Organizacje konsumenckie chcą, aby były one dobrze oznakowane. Odchudzanie produktów nie powinno być bowiem sposobem na zarabianie na klientach. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojen. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl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 64. Urodziny Trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Linia Nocna. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski. Jeszcze raz Państwa pozdrawiam i zapraszam. Tę, yy, dobrze, tą piosenką. Bardzo proszę. No właśnie, to o tym rozmawiamy. Na ten trudny czas, y, słońca, blask i tak dalej, i tak dalej. Jakie mają państwo przesłanie na trudne czasy? Pan Łukasz, dobry wieczór. Dobry wieczór. Y dla pana redaktora, dla wszystkich słuchaczy Wydaje mi się, że tym słońcem, które pomaga, które buduje mm -hmm. Jest nie arogancja, nie tupet, nie me megalomania y Skutki tego oglądamy wokół siebie W mm -hmm, tak. ojczyźnie, y na świecie Proponuję wrócić do najprostszej wartości. Nią powinien być szacunek dla drugiego człowieka. Bez względu szacunek wypływający z jego godności. Kiedy się zastanawiamy, co w życiu społecznym, politycznym powinno być tym probierzem i papierkiem lakmusowym, który stwierdza, uh -huh. że to jest szacunek do innych. Uh -huh. Pozwólmy innym, dajmy im miejsce na drodze, w autobusie, tramwaju, mecze, może też w samorządzie, w polityce tym, którzy potrafią uszanować innych. Świat będzie lepszy. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Wszystkich pozdrawiam. Nie żyje trójka. <laughs> dziękuję. Wspaniale. Dziękuję bardzo. bardzo panu dziękuję Dobranoc. i pozdrawiam. Ja dzisiaj zapraszam Państwa do dzwonienia. Do tej pory jeszcze nie, nie zapraszałem do pisania, bo mam taki problem, że się po prostu nie mogłem zalogować. I Darek mi pomógł, Dar, Dar, Dariusz Pieruk, Więc gdyby Państwo chcieli za, y, napisać, ja wokalu użyczę, bardzo proszę, tylko proszę pisać pod ten, ten adres właśnie Państwu teraz podaję. No, bardzo łatwo, bardzo łatwo. Dariusz.pierokmałpa.polskieradio.pl Dariusz.pieruk, no bez, bez polskich znaków, małpa polskie Może jeszcze taka rzecz. Jest taki wiersz. Ja czytam sobie codziennie kilka wierszy, staram się tak robić. I to jest coś w rodzaju mojego pokarmu. I. Jest taki wiersz Bertolta Brechta pod tytułem Maska Złego. I posłuchajcie, jak jest niezwykły. Maska Złego. Wisi u mnie na ścianie wycięta z drewna japońska maska złego demona. Złotą laką pokryta. Ze współczuciem oglądam żyły nabrzmiałe na czole, po których widać, jakie to męczące być złym. Otwiera oczy, prawda? Tom Petty teraz, I want back down. Nie cofnę się, nie ustąpię, będę walczył o swoje, jak rozumiem, o coś wartościowego i ważnego. To Ja dopowiadam, ale chyba w piosence jest właśnie też tak. Panie Romanie, zapraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie rektorze. Dobry wieczór, tak dobry wieczór. Ja tak się czuję, jakbyśmy byli rodziną taką trójkową. Oh. I słuchacze co dzwonią, i ci co słuchają. A, wie pan, że coś w tym jest? No bardzo no, mi może pan tak, pan tak tak. A pan słyszał może takie przesłanie o wyższyłych czekanych czasach. No słyszałem niestety. No się jest sprawdziło. Takie. Tak. Może i teraz zjemy tych ciekadych czasach. Mm -hmm. Na pewno. Nie, no nie posykajmy tak wszystkiego pośrednio. Tak, tak, tak, Wiadomo, no. no, no, czasy są trudne. Uh -huh. Trzeba być, no, nie wiadomo, co jutro przyniesie. Moja uh -huh. pamiętać o znajomego paneczka. No, żona zawsze była spanikowana. Zawsze mówił, uspokój się, bo też mogą przyjść gorsze czasy. Uh -huh. Może bądźmy na to przygotowani, ale co jeszcze tak człowiek zauważył, że ludzie ze sobą nie, nie umieją rozmawiać. Uh -huh. Wszystko na szybko, a no, były to święte delegacje. Dostałem SMS-ów. W końcu, ozwinię od jednej osoby, to mnie to nie pozwolić powiedzieć pojęciu słów, tylko pisać, a bo takie czasy, tam, no, no dobrze, tak, jak takie czasy, no to trudno. Mhm. Ale ja myślę, że pomału się to będzie, wszystko się wyprostuje, nie będzie tak źle. Mhm. No tak, jeszcze tak na tego, bo niedawno byłem w Czarsz Słowackiego w Krakowie i była taka muzyka, coś, show. 1989. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. No, to tak, właśnie siedziałem w pierwszym rzędzie, bo byłem ze swoją zrobioną skoleżanką, ona jest no, są niedowidzącą dobrze, uh -huh. a przed tym spektaklem, całym z tym widowiskiem, można było wejść rekwizyty, to była i palca w była i otóra ten taki szarodawny. No i była salsa zomowska, na uh -huh. hełm, Można było przymierzyć. I była pałka gumowa. To wtedy nazywali ją może narodem. Pan żył w tych czasach, to ktoś o tym może powiedzieć. Tak, tak, tak. poczułem no, parę razy. To jest takie właśnie. Także, no, niech się słuchacze, no nie wiem nie słuchaczy, bo ludzie słuchają, porządni ludzie, inteligentni. Nie trzeba popadać już wszystko, jak coś nie tak, to już będzie koniec świata. On to może kiedyś będzie, ale jeszcze do tego dużo czasu. Mhm. Tak. No ja chyba nie, będę więcej nie pan nie ten Nie, no, panie wiele, pan wnosi, wnosi. wiele słońca. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Bardzo. Pozdrowienia dla pani Romy. Linia nocna. I pan Jarek, dobry wieczór. E, dobry wieczór, e, panie Dariuszu. Dobry no wieczór. już e, dzwoniłem jakiś czas temu, nie wiem, czy pan mi kojarzy, mówiłem, jestem tym Jarkiem od dialogów wewnętrznych. A, tak pamiętam. I nawet tam pa pańskie maile pamiętam też. Aha, okej. Okay. Jakie Aha. wrażenie? To, co pan może powiedzieć oczywiście na antenie. No wie pan, no bardzo ciekawe. Jakoś mamy chyba wiele wspólnego ze sobą. Okej, okay, to fajnie, to fajnie. Ja w Obleks Powiem panu tak, że bo ja w ogóle mam dobrą energię teraz, w sensie od dwóch godzin taką bardziej dobrą, po takim uh -huh. trochę dołku chorobowym, uh -huh. ale co chcę powiedzieć, bo... <laughs> chcę tak powiedzieć, bo, bo, bo po prostu pojechałem też na takie spotkanie na sadach kręgowych. Odbywają się takie w Polsce od jakiegoś czasu, od kilku lat, może już piętnastu, a nawet sporadycznie już od, od ćwierć wieku, takie spotkania w kręgu mm -hmm. przez ludzi z różnych środowisk organizowane, ale zazwyczaj zainteresowane psychologią i to taką przeważnie głębszą psychologią. I e, tam są pewne takie zasady mówienia o sobie, dzielenia się sobą. I tak, e, no mam takie, myślę, że pan też e, tutaj, przynajmniej kiedyś pan na to zwrócił uwagę, że tej dzieli możemy się dzielić sobą. No właśnie, tak próbujemy robić, tak? Właśnie, i, i tam te zasady, one, one, one w ogóle e, kilka wątków mi się tu ro, rozgałęziło, więc jakoś to tutaj poskładam, spróbuję. Mhm. Więc, więc, chodzi o to, że, że, to mówienie o sobie też ma w sobie, jest przestrzeń, no co zależy oczywiście od osoby prowadzącej, no byłem też na kiepskim kręgu. Ale e, jest coś takiego jak wskazówka e, komunikatu od ja, czyli mm -hmm. to nie jest tak, że ja za każdym razem muszę mówić ja to to, ja to tamto, ja tamto, ale jak od ja to znaczy, że jakby mówię, e, dzielę się swoimi spostrzeżeniami albo jakimś konkretnym doświadczeniem chociażby z dnia dzisiejszego. Ale to ma odzwierciedlać... Chodzi o to, że to, żeby to odzwierciedlało moje doświadczenie, tak? Mhm, tak, tak, tak, jasne. I to jakby jest takie ograniczenie, żeby nie mówić na zasadzie takiej manipulacji, takiego dogmatycznego myślenia, że Ee, że e, wszyscy powinni być tacy, wszyscy powinni myśleć e, w taki sposób albo inny, tylko ja mówię, jak jest według mnie mm -hmm. i szanuję e, przestrzeń drugiego człowieka e, na zasadach kręgowych, czyli ka każdy, każdy w ten sposób powinien mm -hmm. się na takim kręgu mm -hmm. dzielić. I to jest bardzo ciekawe, bo kiedyś we Wspólnocie dla Pokoju byłem i to oni się zainspirowali. To od Małgosi Braunek była taka z tej, z tej, z tej mm -hmm. takiej ścieżki medytacyjnej. Ona, ona prowadziła taką grupę i w ramach tej, tego środowiska też była wspólnota, chyba tej pory może jest i taki mieli zainspirowani tradycją Indian, bo Indianie mieli przy niektórych plemiennych takich społecznościach, że spotykali się w kręgu i właśnie kamień był przy ognisku i ten, który brał kamień, to miał y, prawo, y, dla niego było czas y, na wypowiedź i nikt nie, nie, nie mógł mu przerwać. No, m, nie wiem jak tam, m, jakie mm -hmm. głowę te, ale Powiem panu, bo ja w ogóle jak włączyłem od 22.00, jechałem autobusem, mieszkam w Warszawie, wracałem wzór z i jadę tym autobusem, trochę, trochę trzęsło, ale, ale tak e, starałem się e, słyszeć i, i wie pan co, jak ja usłyszałem e, wypowiedź i pana i potem jeszcze kolejnego słuchacza, to ja myśl, bo ja nie słuchałem od wiadomości politycznych o, e, dzisiaj, wcześniej ani wczoraj, i, i, no, no. i po prostu byłem przekonany, że Orban dalej, dalej doszło do po prostu jakiejś tam bardzo dużej przemocy, bo wiem jaka jest no, sytuacja nie, nie na Węgrze, na no, no. a tu się, i, i po prostu ja byłem przekonany z waszych wypowiedzi, że po prostu, no jest kiepsko, no w ogóle jest no, no kiepsko, jest po prostu, no, bo, tak dokładnie, tak odebrałem waszą narrację, i, I coś tak, y, widzę, że taki trochę ton w moim, w moim odczuciu, w moim dowierze w tych waszych narracjach y, no, no, był. Rozumiem, ale teraz, od, no i co dalej? Jakby pan no ten... i co, i właśnie, i właśnie jak ja teraz włączyłem wiadomości, to myślę sobie, kurczę, no nie, no jest, jest, jest w porządku. No i co? I wie pan co? No dzisiaj ja sobie poradziłem w taki sposób, że tak, w ogóle włączyłem podcast, bo też pan tam wspomniałem, bo pan te podcasty prowadzi. Mhm. No i trochę posłuchałem tego ostatniego, też świątecznego słuchałem. No i tam posłuchałem przez 10 minut, ale, ale ale, zrobiłem finish, potem zjadłem ptasie mleczko, którym sobie poprawiłem nastrój no i pojechałem I na to spotkanie kręgowe, gdzie dostałem no, dużo pozytywnej, fajnej energii, uśmiechów ludzi, takich też zwrotnych info, komunikatów, a wypowiadałem się takiej grupy 15 tam okołoosobowej, więc to mnie nakarmiło naprawdę pozytywną energią. To proszę się nią podzielić. I co pan powie? Jakie ma pan przesłanie? Jakie mam przesłanie? No, tak. y, na pr przesłanie, jakie mam przesłanie? No, dzielę się właśnie swoim przesłaniem. Nie <laughs> wiem, co, może jakie mam przesłanie. No właśnie tak. Dobra, więc powiem panu tak, ale to tak na spokojnie, tak? No, no spokojnie, tak, oczywiście. <laughs> żebyśmy siebie nie, nie, nie zagadali. Nie pan to no, tak, żebyśmy się nie zagadali. No tak, no Wie słucham. Pan, co? Aha? Mhm. Więc no myślę, że takim uniwersalnym językiem wszystkich istot jest język energii i, i, i ja jak czułem przebodźcowanie, bo to mi w tej chwili wskoczyło do, do, do głowy, a miałem co innego na myśli wcześniej, więc czułem przebodźcowanie, bo uważam, że żyję w kulturze dosyć mocno agresywnej, gdzie brakuje tej przestrzeni dialogu, mhm. czyli takiego zatrzymania się i, i docenienia wszystkim bycia, bycia i bycia. A na mhm. drugim miejscu jest działanie i to dotyczy też takich głębokich, w takim dogłębnym tego zrozumieniu, dotyczy takich głębokich nauk kognitywnych, z których też pochodzi taki kierunek w Szkole Wyższej Psychologii e, Społecznej od kilku lat, może dziesięciu jest taki kierunek. Dwuletnie studia uważam się współczucie. Czyli jak taki student psychologii przejdzie podstawowy, to możesz tam sobie pójść Aha, rozwinąć. Dobra. Ale pan się rozgałęzia bardzo mocno. Panie no dobra, Jarku, dobra, to poętuje. Dobra, to, to poętuję. Więc ostatnim razem jak mówiłem, mówiłem o dialogu wewnętrznym i przemianie wewnętrznej poprzez ten dialog, dialog wewnętrzny nawiązałem do rozmowy Dalajlamy z psychiatrą Howardem Katlerem. Mhm. A to właściwie chodziło o teraz sobie o inny wykład, ale chodzi o to, że, że po tej wypowiedzi mojej pomyślałem, że dużo ludzi błędnie to zrozumie, bo ja to spuentowałem, żeby pozwolić sobie na bycie takim, jakim się jest, mm -hmm. po to, żeby poznać siebie i tak dalej. Czyli jak ktoś ma skłonność do agresji, czy szkodzenia, czy obiadania się czekoladą, nie wiem, czy picie alkoholu i tak dalej to że to zostanie odebrane, żeby po prostu sobie dalej to robić, nie wiem, atakować ludzi, krzywić po to, żeby być, żeby siebie poznać. Otóż, otóż mi chodziło o to, żeby doświadczać siebie i też uczyć się poprzez kontakt z doświadczaniem, uh -huh. ze swoim sercem, z energią uh -huh, uh -huh. emocji, a nie teorią na temat emocji wybierać, działać i uczyć się żyć. To tego nam wszystkim życzę, bo to jest warunek, żeby zdrowieć, czy być tak. społeczną istotą nie poprzez konflikt wewnętrzny, tylko przez spokój wewnętrzny i to znaczy według mnie zaczynanie od siebie. Tak jest. Dziękuję bardzo. No. Dziękuję. Dzięki. Jest mi Pozdrawiam. to bardzo bliskie, co Pan powiedział. Tak. No żeby fajnie. zacząć od, ciebie, od siebie. Tak. I fajnie. w tym duchu próbujemy rozmawiać tutaj, jak myślę. Żeby zacząć od siebie. Jest taka książka. To jeszcze Państwu polecam tę książkę, gdyby Państwo zechcieli sięgnąć. Sarah Payton, Towarzyszę sobie z życzliwością. To brzmi jak takie trochę czary-mary ten tytuł, ale to jest bardzo znakomita książka, jak właśnie teraz czytam i ona jest właśnie o tym. Oparta jest na różnych teoriach psychologicznych, na badaniach i ma tutaj też, no zresztą może jeszcze do niej się odniosę, ale tu właśnie jest o tym mowa. I to wa ważne słowo bardzo, życzliwość. Tutaj mówił pan, pan Łukasz bodajże, mówił o szacunku pełna zgoda. Ale jest jeszcze jedno takie bardzo ważne słowo, który, które brzmi życzliwość dla siebie i dla siebie i dla nas. Ta autorka tej książki pisze o tym, że znajdę ten cytat jest tutaj. Życzliwość względem siebie może być nawet wydawać się obcą, ale jest radykalną ideą. To jest właściwie, gdyby to pójść w tę stronę, to można by powiedzieć, że od tego się zaczyna, może się zacząć rewolucja, ja bym powiedział, taka rewolucja świadomości od, od tej życzliwości dla siebie i dla siebie. No właśnie, no to może o zmianie. Wspaniała pieśń sama Kuka, a ja Państwa zapraszam. Come, oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, Brother, help me, please. But he winds up. A Węgier może, bo tutaj y, ten wątek się pojawił. Eryk, y, cytuję Herberta, ale może ten wiersz, y, to może Eryk, ja pominę ten wiersz na razie, co? <gry> ale o, Węgr o Węgrach i o Węgrzech. Dwa słowa, dwa zdania. Węgry i Węgrzy nigdzie nie wracają. To nikczemni uchodzą w cień. Oby na długo. Węgry, Węgrzy ze swoją wielką kulturą nigdy nie opuściły siebie samych. No i jeszcze e, teraz a propos bycia zielonym, zieloności, zieleni, e, Pani Agata, takie są czasy, jacy my jesteśmy. Myślę więc, że czasy są dobre. Każde pokolenie mówi, że czasy są ciężkie. Ja widzę mnóstwo dobrych ludzi wokół siebie i nie tylko. Trzeba się tylko trochę rozejrzeć i nie popadać w melancholię, poszukać powodu do radości, a nie do żalu i marudzenia. Ja to bardzo dobrze wiem. Przecież z natury jestem malkontentką, ale trzeba próbować i jak pada deszcz, założyć kalosze, wziąć parasol i iść, skakać po kałużach, być zielonym, choć czasem nie jest łatwo. Pozdrawiam serdecznie. Pani Agato. No i jeszcze a propos życzliwości, no to mamy tutaj takiego mistrza życzliwości, proszę państwa. Jest to pan, właśnie Paweł, bo jesteśmy na tej, już się ten zakumplowaliśmy który dołącza PS e, i on brzmi Serdeczne pozdrowienia dla pana Krzysztofa, re, realizatora audycji i z panem Darkiem Pierogiem przybijam żółwika, jeśli można. Nie, można, Darek? Można, można. <śmiech> można. Zresztą Paweł e, co tydzień przesyła list i to zawsze jest coś fajnego i sensownego. Bardzo, Bardzo dziękuję. I zawsze tam jest PS pod hasłem serdeczne pozdrowienia dla e, współtwórców audycji. Więc bardzo dziękuję, bardzo to doceniam. No i teraz a propos tych Węgier i Węgrów. Węgry i Węgrzy nigdzie nie wracają. To nikczemni uchodzą w cień, oby na długo. Węgry, Węgrzy ze swoją wielką kulturą nigdy nie opuściły siebie samych. No jeszcze jeszcze raz zacytowałem ten mail od Eryka. No i... Darek znalazł taki utwór, który chyba jest, na, po pierwsze jest węgierski, a po drugie, sprawdziłem, tego języka nie znamy, tutaj chyba nikt, nikt z nas, ale tłumaczenie wykazuje, że jest to utwór bardzo na temat. O nocy, dniu, o dniu, który zastępuje noc i, i ma takie symboliczne przesłanie, jak sądzę. No to posłuchajmy. No to będzie węgierski utwór. I to jest grupa Koral. Yeah. rytmę, prawda? A tekst jest mniej więcej, no to posiłkujemy się tłumaczami z internetu. To, to jest tak, mniej więcej. Dzień w końcu zastąpi noca. Kamienne mury upadną, czyli w wolnym przekładzie mury runą, runą, runą, prawda? Mówiłem państwu o książce Sarah Payton. Sary Peyton towarzyszę sobie z życzliwością. I tutaj chcę Państwu coś przeczytać. Posłuchajcie, to jest coś takiego, to jest właśnie medytacja, no nie, ma, nie zrobię tego, nie mam, to nie jest to miejsce. Ale mm, przeczytam to, bo to jest coś takiego, co być może zmienia w ogóle optykę. To jest tak, no zresztą, zresztą będę trochę streszczał, to jest może coś pominę, ale tak, żeby, żebyśmy złapali smak. Momencik. No właśnie, na początku chodzi o to, żeby zaprosić uwagę, do uwagi. No i teraz dalej, jak już tę uwagę skupimy, no to wtedy, um, mając zamknięte oczy, wyciągnij przed siebie jedną rękę z wnętrzem dłoni zwróconym do góry. Wyobraź sobie, że wyciągasz jedną z komórek twojego ciała i kładziesz na swojej dłoni.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 z pozostałymi budować całe ciało. Czy czujesz, że ta komórka troszczy się o ciebie chce dla ciebie jak najlepiej? Możesz poczuć wobec niej czułość i troskę? A, a, a wdzięczność? Zauważ, czy ta pojedyncza komórka, reprezentantka całości, jaką jesteś, poświęca szczególnie wiele uwagi jakiejś konkretnej emocji? Jaki jest jej emocjonalny ton? Czy dominuje smutek? Osamotnienie? potrzeba wsparcia i pocieszenia, lęk? Czy marzy ona o bezpieczeństwie i przewidywalności? Irytuje się bądź gniewa, żąda szacunku i brania pod uwagę? Czy ta komórka jest szczęśliwa? Cieszy się z akceptacji i uznania? Doceniłaby towarzystwo? Zastanów się, czy potrafisz poczuć, że doceniasz jej wkład w twoje życie. Jak się czuje ta komórka, kiedy skupiasz na niej uwagę? Odpręża się trochę? Teraz wyobraź sobie, że wkładasz komórkę z powrotem na jej miejsce w twoim ciele i pozwalasz jej opowiedzieć o całym tym doświadczeniu komórkom, z którymi sąsiaduje. Jak to wygląda? Jeśli było to przyjemne, być może przekażę pozostałym komórkom twojego ciała, że to możliwe, by ktoś traktował je z czułością i troską. Gdzieś rozbłyśnie ognik i rozleje się światłem na całe twoje ciało. Przenieś ponownie uwagę na całe ciało. Czy teraz jest choć trochę łatwiej czuć ciepło względem siebie po przetestowaniu tego na maleńkiej cząstce? Jakkolwiek brzmi Twoja odpowiedź, poproś swoją uwagę, by zauważyła, jak to jest być fizycznym bytem, na który działa grawitacja. W którym miejscu ciała czujesz, że dotykasz jakiejś powierzchni? Czujesz własną wagę, <śmiech> własną obecność? Czy Twoje stopy dotykają podłogi? Czy Twoje pośladki spoczywają na krześle? Gdzie, jest teraz twoje, gdzie są teraz Twoje ręce i dłonie? Co je podtrzymuje w górze? Jak Twoja głowa utrzymuje równowagę? Zauważ, że podtrzymuje Cię ziemia. Przez krótką chwilę pomyśl o grawitacji jako o miłości, jaką ziemia darzy Ciebie i Twój ciężar. Łagodnie wróć do tu i teraz, do tego, na co zamierzasz zwrócić swoją uwagę na chwilę. Ja myślę, że to jest niesamowite, zupełnie. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego i tego przesłania, także i tego zaproszenia uwagi. Do, no nie, do pracy to złe słowo, no praca zaraz. Zaproszenia uwagi do życia, i właśnie to się teraz już mówi coraz częściej, że to uwaga właśnie jest naszą. Najważniejszą, najważniejszym naszym zasobem e, psychicznym, to jest właśnie uwaga. I skoro mówimy o przesłaniu na trudne czasy, no to może niechże to ono będzie takie. Ta życzliwość. E, życzliwość na takim poziomie. No, na różnych poziomach bardzo. I dla siebie, i dla siebie. No może ktoś jeszcze zechce powiedzieć, napisać, to zapraszam. Proszę napisać e, adres Darka Pieroga podaje www.dariusz.pieróg.małpa.polskieradio.pl no to tak na dzisiaj. Ja potem uporządkuję te sprawy internetowe swoje i mam nadzieję, że za tydzień będę już mógł odczytywać wiadomości państwa z mojej skrzynki. No albo telefon, dwie dwójki, siedem trójek. No to zapraszam państwa. Neil Young teraz będzie. working hard every day never notice how the time slips away people come seasons go we got something No właśnie, to lepsze niż srebro i złoto. No właśnie, co jest lepsze niż srebro i złoto? To jest oczywiście mowa o miłości w tej, w tej piosence, ale pewnie, no tutaj ktoś dzisiaj powiedział o, o takim poczuciu mocy. Właśnie myślę, że no, poszukajmy jej aha, w sobie. No jeszcze z maila Eryka. W niełatwych czasach potrzebujemy nieoczywistej nadziei. Od smutku o wiele groźniejszy jest brak radości. No, ale w tej piosence jest jej bardzo wiele. Daję na los. where you are, no matter how far, just call my name, I'll be there in a hurry, on that you can depend and never worry. bo my tu, tu z Darkiem rozmawiamy o, o urokach tej wspaniałej piosenki i tego, jak one tu śpiewają, te dziewczyny. To ja na Rosji the Supremes. If you need me, call me. Tak zaczyna się ta, ten utwór. Czyli jak, mi potrzebujesz, to, jak, jak potrzebujesz, to zadzwoń. Ale to za tydzień, dobrze? To ja państwa zapraszam za tydzień. No i pozdrawiam. Dziękuję. Krzysztof Sagan realizuje program. Darek Pieruk jest jego wydawcą. Dariusz Bugalski. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.